Jest ósma. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Czy olimpijczycy otrzymają obiecane przez Zonda kryptonagrody? O szczegóły pytaliśmy w jedynce wiceministra sportu Piotra Borysa. Rządowy program CPN zostanie przedłużony. To oznacza niższe ceny benzyny i diesla na majówkę. Ponad po 40 latach od katastrofy w Czarnobylu na jaw wychodzą nowe fakty. Roman Czajarek przedstawia je w nowym podcaście z serii Prawdziwa Historia. To największy kryzys wizerunkowy w polskim sporcie, tak o aferze Zonda Krypto, w którą uwikłani zostali olimpijczycy, mówił w jedynce wiceminister sportu Piotr Borys. Zawodnicy nie mogą wypłacić pieniędzy, które otrzymali od głównego sponsora PKO-lu, to sumy od 100 tysięcy do pół miliona złotych. Wiceszef Ministerstwa Sportu przypomniał, że sprawa umowy sponsorskiej zawarta jednoosobowo przez prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego od początku budziła wątpliwości. Słusznie, bo Zonda Krypto okazała się firmą niewiarygodną, mówił na naszej antenie Piotr Borys. Zapowiedział kroki, który które mają zażegnać ten kryzys. Szukamy elementów bezpiecznikowych, zobaczymy, chcemy omówić to z ekspertami, nie chcę na razie uchylać um, wszystkich szczegółów, ale będziemy także poważnie rozmawiać nad tym, aby uniknąć w przyszłości sytuacji, gdzie jedna osoba podejmuje instrumentalne decyzje. Jakie rozwiązania zaproponuje resort sportu, tego dowiemy się jutro po spotkaniu ministra z przedstawicielami związków sportowych. A sprawę zonda kryptobada prokuratura zgłosiło się już ponad tysiące poszkodowanych, jest też polityczny wątek tej sprawy. Rząd po raz trzeci złoży projekt ustawy o kryptoaktywach. Dwie Przednie wersje przepisów zawetował prezydent. Majówkę spędzi w rządzie lub już poza nim ważą się losy szefowej resortu klimatu. W Sejmie leży wniosek opozycji o wodum nieufności wobec Pauliny Henik-Kloski głosowanie w przyszłym tygodniu. Od jego wyniku zależeć będzie przyszłość koalicji, bo ludowcy i Polska 2050 nie wykluczali, że będą za odwołaniem minister. A co mówią dziś, to sprawdzał Michał Fabisiak. Jeszcze w ubiegłym tygodniu ludowcy mówili, że postawę w głosowaniu uzależniają od przebiegu spotkania z minister, ale w tym złagodzili przekaz. Zapowiadają, że opowiedzą się za jednością koalicji, natomiast Polska 2050 niezmiennie powtarza, że chce od minister wyjaśnień, chociażby w sprawie systemu kaucyjnego. Niech wypełni podstawowe reguły gry, w tym proste i merytoryczne spotkanie. Mówi wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, natomiast Ryszard Petru z klubu Centrum uważa, że minister nie powinna przychodzić na spotkanie. Takie grillowanie przy świetle kamer ministry własnego rządu to nie jest sposób uprawiania polityki. Koalicja Obywatelska i Lewica apelują o rozsądek. Uważają, że nawet gdyby miało dojść do dymisji, to na warunkach premiera, a nie opozycji Michał Fabisiak. Polskie Radio. A ten temat wróci w jedynce za chwilę. Naszym gościem o 8.15 będzie Paweł Ślis, szef klubu Polski 2050. Niższe ceny paliw będą obowiązywać także w czasie majówki. Bo minister finansów planuje przedłużenie programu CPN. Andrzej Domański był pytany o to podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i zapewnił, że resort jest przygotowany na dalszą obniżkę VAT-u i akcyzy. Kierowcy z uwagą śledzą ceny paliw na stacjach. Nie, nie będzie taniej. Tak nie jest źle, nie jest po 9 złotych. Myślę, że będzie drożej, wyżej i że to już jest ostatni dobry moment. Dziś benzyna na stacjach jest nieco droższa niż wczoraj. Diesel potaniał. Za litr 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 5 zł. i 95 groszy. 98 kosztuje 6,5 zł. a litr oleju napędowego 6 zł. i 75 groszy. Wewnątrz operuje specjalistyczny robota na zewnątrz. Ciężki sprzęt. Strażacy kontynuują akcję po pożarze przy ulicy północnej w Gdyni. Spłonęła hala magazynowa, w której składowano sprasowaną makulaturę. A to bardzo łatwo palny materiał, dlatego walka z żywiołem była ekstremalnie trudna. Sytuację udało się jednak opanować. I teraz trwa dogaszanie. Na miejscu pracuje blisko 30 zastępów straży pożarnej. Nie można jednak przystąpić do rozbiórki, bo budynek grozi zawaleniem. Po zakończeniu akcji, która może potrwać jeszcze wiele godzin, na miejsce wejdą śledczy i biegli, by ustalić przyczyn pojawienia się ognia To są aktualności jedynki Świadkowie tych wydarzeń przez lata milczeli nam. Udało się do nich dotrzeć. I Polskie Radio przygotowało nowy podcast z serii Prawdziwa Historia. Tym razem Roman Czejarek opowie o katastrofie w Czarnobylu. I jak sam przyznał w jedynce, po 40 latach od tego wydarzenia nadal można znaleźć zaskakujące fakty. Są takie rzeczy, które nam nie przychodzą do głowy i nawet mnie się wydawało, że pewne rzeczy są jasne, wyjaśnione. Chociażby to, że no, my nie wiemy, bo Rosjanie nam nie mówią. Jest stacja pomiarowa w Mikołajkach, ta stacja pomiarowa pierwsza w Mikołajkach tak. na Mazurach. Łapie ten sygnał. Oni wysyłają raport do Warszawy. Tylko, że. Nikt tego raportu nie czyta, bo jest niedziela. Produkcja opiera się na unikatowych nagraniach archiwalnych Polskiego Radia. Można ją odnaleźć na stronie polskieradio.pl, na YouTubie Polskiego Radia i w popularnych serwisach streamingowych. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Rafał Bała, zapraszam na Wiadomości Sportowe. Czekamy na rozstrzygnięcia medalowe w Lidze Siatkarek. Wczoraj w Rzeszowie odbył się mecz numer 3, finału Tauron Ligi. Dewelopers odniósł drugie zwycięstwo, tym razem 3 do 1 nad Budowlanymi Łódź. W serii do trzech wygranych prowadzi 2-1. Siatkarki walczą o medale. W tle sensacyjna decyzja kapitana reprezentacji polskiej w tej dyscyplinie. Agnieszka Korneluk poinformowała, że kończy siatkarską karierę. Nie tylko tę kadrową, ale też ligową, choć ma dopiero 31 lat. Radiowe jedynce wyjawiła powoli.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 Agnieszka Korneluk reprezentowała Polskę przez 14 lat na Igrzyskach, Mistrzostwach Świata i Europy, zdobywając m.in. trzy medale Ligi Narodów. Hubert Hurkacz pokonał Portugalczyka Jaime Faria 6-3-6-3 w meczu pierwszej rundy tenisowego turnieju rangi ATP 1000 w Madrycie. W drugiej rundzie zmierzy się z Włochem Lorenzo Musetti. W Olsztynie trwają pływackie Mistrzostwa Polski. To jednocześnie kwalifikacja na tegoroczne Mistrzostwa Europy w Paryżu. Wczoraj wyniki lepsze od minimum na tę imprezę uzyskali m.in. Jan Kałusowski, Dominika Sztandera i Barbara Mazurkiewicz. Ale kibicy oklaskiwali też złoto zaledwie 16-letniej Barbary Leśniewskiej, która popłynęła 200 metrów w stylu dowolnym w świetnym czasie, minuta i 59 sekund. Bardzo mi się dobrze pływa, szybki basen, szybkie rywalki, no i to wszystko się składa na dobry wynik. Póki pływam tak blisko rekordu życiowego i poprawiam rekordy życiowe, korzystam z tego i bardzo się cieszę. Mistrzostwa Polski w pływaniu potrwają do piątku.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 To będzie całkiem pogodny dzień, choć okresami na wschodzie i południu zachmurzenie może wzrastać i nie wykluczone, że pojawi się przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 15 w centrum po 17 na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce.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 Reklama Polskie Radio Jedynka Polskie Radio, program pierwszy Rozpoczynamy trzecią godzinę sygnałów dnia Daniel Wydrych, kłaniam się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 Czuł, sukienek, kolory i róże ust Widziałem na żywo oddechy twych szminek Muzykę obcasów i skóry głód Poczułem na żywo zazdrość ozdrości atak Napięcie godzin, samotność w dat Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw Poczułem na żywo zapachów smak Jesteś bliżej ognia, wiem, że ten... Polski Radio. Program pierwszy jest 14 minut po godzinie 8. Sygnały dnia. Czwartkowe sygnały do czwartek, 23 dzień kwietnia, 113 dzień roku, do końca roku 252 dni. Słońce świeci, w zeszło o 5.22, zajdzie o 19.48. Dzień potrwa 14 godzin i 26 minut, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 21 minut, a dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 44 minuty. Imieniny obchodzą Achilles, Adalbert, Adalberta, Egidia, Felix, Fortuna, D Gabriela, Gerard, Gerarda, Helena, Idzi, Ilona, Jerzy, Lena, Maria, Marol, Wojciech i Wojciecha. Wszystkiego dobrego i tradycyjne, niechże się Państwu darzy. Jest 15 po 8. Agata Kondzińska i nasz kolejny gość. Rozmowa dnia. I mamy połączenie z Pawłem Ślizem, szefem Klubu Polski 2050. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Który nam powie, czy z pełnym przekonaniem zagłosuje za zachowaniem stanowiska przez ministrę klimatu Paulinę Henik-Kloska. Hmm, Paulinę zaprosiliśmy najpierw na klub parlamentarny w, w dzień przed Sejmem. Ja liczę, że Paulina przyjdzie i odpowie na nasze pytania. Decyzję w tym zakresie będziemy podejmować na najbliższym klubie parlamentarnym. Ale pani minister zorganizowała spotkanie wcześniej, zaprosiła kluby, które mają wątpliwości albo chcą z nią porozmawiać, i część klubów reprezentacji przyszła do ministerstwa, spotkała się nie przyszliście państwo ani PSL. Dlaczego państwo nie przyjęliście tego zaproszenia? Nie, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. To znaczy ja zaprosiłem panią minister Polinę Kloskę do naszego klubu i do klubu PSL-u w imieniu PSL-u i naszym, To zrobiłem jeszcze zanim pani minister zaprosiła nas. Po czym przyszło zaproszenie i to zaproszenie było tylko i wyłącznie kierowane do nas. Przynajmniej tak z treści tego zaproszenia wynikało. My chcieliśmy porozmawiać w szerszym gronie. Chcieliśmy porozmawiać całym klubem z panią minister i dlatego serdecznie zapraszam. Panie redaktor... Ale czy to jest w, ważne, kto kogo zaprasza, tylko, czy że ważniejsze jest, żeby ale porozmawiać? Mhm. Ale oczywiście, że nie. Oczywiście, że mi zależy na tym, żebyśmy porozmawiali. Tylko jest taka pewna tradycja, zasada, taka savoir vivre sejmowo-ministerialny, że jeżeli klub parlamentarny wchodzący w skład koalicji rządzącej. zaprasza ministra z, z koalicji rządzącej. Ten minister przychodzi na klub, do Sejmu, do miejsca pracy posłów. Tak wygląda savoir vivre sejmowy i wydaje mi się, że po stronie powinien on nastąpić. Ja też mam taką zasadę, że jak rodzice się rozwodzą, to odpowiedzialny rodzic rozmawia z drugim i chce rozmawiać z drugim rodzicem o przyszłości swoich dzieci. I mam nadzieję, że Paulina Haniklowska będzie chciała z nami rozmawiać i przyjdzie na klub i A... porozmawia, odpowie na pytania, bardzo istotne pytania. A kto no tu jest tym, dzie pytać. tym dzieckiem z przyszłością? Bo rozumiem, że rodzice to byli Polska, państwo z Polski Polska, 2050. Nie, rodzicami jesteśmy my, Paulina, e, Henning Kloska, e, a tutaj jest odpowiedzialność za koalicję, odpowiedzialność za e, przyszłość tego rządu, odpowiedzialność za działania i myślę, że tutaj Paulina powinna zachować się lojalnie w stosunku do koalicji i przyjść na klub, na co liczę? Ponieważ pytania są bardzo istotne, zresztą po wydarzeniach z ostatnich kilkudziesięciu godzin, kiedy organy ścigania na polecenie Prokuratury Europejskiej wkraczają do WUFOŚ, do NFOSia, do Ministerstwa Klimatu i zadają pytania za czas oczywiście Prawa i Sprawiedliwości, ale pamiętajmy o tym, ta, te, te pytania dotyczące Także roku 2026. No więc te pytania, które Polska 2050 chciała zadać, którą nasi posłowie chcieli zadać odnośnie programu Czyste Powietrze. Yy wydają się niezwykle istotne. Tak samo chcieliśmy zapytać o system kaucyjny, tak samo chcieliśmy zapytać o, system, o sytuację w Pośbanku. Wydaje mi się, że to są istotne elementy do rozmowy. Panie przewodniczący, trwa akurat czarny tydzień w szpitalach powiatowych. Protestują medycy <śmiech> przeciwko niedofinansowaniu systemu no i ostrzegają, że poszukiwania oszczędności w ochronie zdrowia zagraża bezpieczeństwu pacjentów. Niektóre terminy zabiegów zostały już przełożone. Czy państwo też zaprosiliście panią ministrę zdrowia, żeby zadać jej pytania? Czy tam nie macie żadnych wątpliwości? Bo wotum nieufności wobec ministry zdrowia też będzie głosowana. Będziemy rozmawiać też z ministerstwem zdrowia. A kiedy jest, jest już minister? termin? Na, mhm. e, terminu jeszcze dokładnego nie ma, ale tak, będziemy też rozmawiać, bo też chcemy zadać pewne pytania. Natomiast e, pragnę zwrócić uwagę, że na służbę zdrowia w obecnym budżecie przekazywane są rekordowe, jeśli chodzi o ostatnie budżety, środki. Ja wiem, że jest wiele wątpliwości. System zdrowia wymaga gruntownej reformy i na ten temat też, też, też trzeba rozmawiać z rządem. Ale, ale nie, ma, nie ma terminu. Tak jak pan powiedział na dzień przed Sejmem, jest już termin określony dla pani ministry klimatu, dla pani minister zdrowia jeszcze takiego terminu jak rozumiem. Będziemy na pewno nie ma. rozmawiać. Jeszcze raz podkreślam, Bo... Zapewniam pani redaktor, będziemy z panią minister na pewno rozmawiać. Ja pana pytam, ponieważ pani y, Paulina Henik-kloska, minister klimatu mówi, że to, to właściwie jest taka zemsta za, za ten podział Polski 2050. Z waszej strony. Y bardzo jest mi przykro, że Paulina tak to odbiera. Ja zapewniam, że nie ma tutaj żadnej zemsty, nie jest to personalne. Jest to po prostu merytoryczna rozmowa. Jeszcze raz podkreślam, ktoś, kto jest, kto się czuje odpowiedzialny za rząd, powinien chcieć rozmawiać na temat spraw bardzo istotnych. Piłeczka jest po stronie Pauliny henning nie po stronie Polski 2050. A pan sobie wyobraża, żeby pana klub nie zagłosował? Znaczy, żeby poparł wniosek o wotum nieufności, który złożyła opozycja do konstytucyjnego ministra rządu, który tworzycie. Nie jest istotne, co ja sobie wyobrażam. Dla mnie istotne jest to, co powie klub. Klub na razie chce rozmawiać z panią minister Pauliną Henik-Kloską i decyzję w tym zakresie podejmie klub. My naprawdę mamy bardzo demokratyczne podejście do istotnych pań... spraw. Hmm. Proszę, proszę. I dlatego na klubie podejmiemy decyzję w tym zakresie. No tak, tylko ja pana pytam o to, na ile gdzie są te granice w podejmowaniu decyzji. Państwo tworzycie rząd. Opozycja chce odwołać koalicyjnego ministra, konstytucyjnego ministra i były już oficjalne wypowiedzi premiera, które mówiły, że jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy. Jak zdacie ten test koalicyjnej lojalności i solidarności? Będziemy dalej pracować. Dlatego pana o to pytam. Panie my jest... My jesteśmy odpowiedzialnym koalicjantem, pokazaliśmy to na przestrzeni wszystkich ostatnich działań, głosowań, ale nie pozwolimy w ten sposób, żeby w rządzie koalicyjnym było tego typu rozstawianie po kątach. My też potrafimy rozmawiać, też potrafimy. W sensie państwo czujecie się rozstawiani po kątach przez premiera? Pani redaktor, słyszeliśmy ostatnie wypowiedzi, zarówno pani minister, pana premiera, my też mamy swoją tożsamość, Polska 2050 i Polska 2050 podejmie naprawdę bardzo odpowiedzialne decyzje w tym zakresie, przede wszystkim demokratyczną. Jaka, jaka decyzja to jest odpowiedzialna decyzja w tej sytuacji? Panie redaktor, w koalicji my nie jesteśmy, nie byliśmy i nie będziemy Potakiewiczami my zachowujemy się odpowiedzialnie względem zarówno koalicjantów jak i samych siebie a jako Polska 2050 nie możemy pozwolić sobie na język szantażu żadnych form nacisku bo to są, to nie są standardy właściwej współpracy nie na takie standardy współpracy my umawialiśmy się żeby tak traktować jedno z ugrupowań które wchodzi w skład koalicji rządzącej Panie, panie przewodniczący, jeszcze jako prawnika chcę pana doptać, Jest śledztwo w sprawie niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów wybranych przez Trybunał Konstytucyjny. To jest taka informacja z wczorajszego wieczora, że śledcy podjęli to postępowanie. Czy pan tu widzi podstawy? Zwróćmy znaczy, uwagę na to, że jest zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, nie jest jeszcze śledztwo chyba wszczęte. Z tego, nie, co nie. Wczoraj wydaje. wieczorem y, minister sprawiedliwości informował, że jest śledztwo w sprawie niedopuszczenia. Że jest wszczęte. Tak. No, to bardzo dobrze, bo ja uważam jedną rzecz. Y, działanie Sejmu było prawidłowe. Sejm wybrał prawidłowo sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast to, co użyje tutaj ekologializmu wyprawia pan sędzia Święczkowski, jest dla mnie rzeczą, która się nie mieści w jakichkolwiek standardach prawnych. Zacznijmy od tego, że po pierwsze nie dopuszcza prawidłowo wybranych, prawidłowo ustanowionych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale wszelkie działania pana sędziego Święczkowskiego, zmierzające do zastraszania tych sędziów, że to on też złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, jest po prostu skandalem. To się nie mieści w jakichkolwiek standardach e, e, państwa prawa e, i mam nadzieję, że pan e, Święczkowski wreszcie otrząśnie się i zrozumie, że popełnia kardynalny błąd i tak robić nie może i zachowa się odpowiedzialnie w tym zakresie, bo Trybunał Konstytucyjny jest bardzo istotnym organem w naszym systemie prawnym i dlatego oczekuję, że pan Święczkowski no, zachowa się odpowiedzialnie, jak przystało na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No ale nie zrobił tego, dlaczego miałby zmienić zdanie? <kuh> Panie redaktor, bo na tym polega odpowiedzialność za to państwo. Ja rozumiem ambicje pana sędziego Świeczkowskiego, osobiste ambicje i osobiste budowanie retoryki politycznej, ale dopuszczanie się takich działań, jak niedopuszczanie sędziów do orzekania, de facto zastraszanie tych sędziów informacja, że to on złoży zawiadomienie o przestępstwie, no nie mogą mieć miejsca. I postawimy tu na sekundę. Przecinek. Naszym gościem jest Paweł Ślis, szef Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Ja Państwa zapraszam na radiowego YouTube'a. 26 po 8. Program pierwszy Polskiego Radia. I już zapowiedź gościa, we wtorek jedynki o 16.35 będzie nim Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej. Jesse is a friend yeah I know he's been a good friend of mine but lately something's changed it ain't hard to define Jesse's got himself a girl and I wanna make a mine and she's watching him with those eyes and she's living with that body I just know Charade. That doesn't seem to be a reason to change. You know I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. 'Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body. I just know it. Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia 29 minut po godzinie 8 o 6.30 na największych portalach streamingowych, także na stronach internetowych Polskiego Radia pojawił się najnowszy podcast Czarnobyl, prawdziwa historia i państwa głosy. Kończyłem wtedy średnią szkołę i jeśli chodzi o informacje o tym Czarnobylu, to nie było żadnej informacji, było to ukrywane. Domyślaliśmy się. Co się stało? Wtedy wszyscy interesowaliśmy się sportem. Wyścig pokoju jechał. Kolarze tam zaczęli odmawiać, nie chcieli wjeżdżać do Związku Radzieckiego, przechodząc do tą katastrofę. Ja oczywiście płynu Lugolo nie pamiętam. Jako jeden z nich, czyli chyba w ogóle nie piłem, nam tego nie podawał. Natomiast no, była taka atmosfera niedomówienia, niepewności. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Także myślę, że podcast, który się ukazuje po przecież latach, pokaże prawdziwe oblicze tej wielkiej katastrofy. Tak, bo to 40 lat od tego, co się wydarzyło dokładnie 26 kwietnia. E, najnowszy odcinek już jest. Kolejne będzie ukazywały się w czwartki, proszę pana. Mm -hmm. uwielbiam, taki, uwielbiam taką frazę o zwykłej, porze". o zwykłej porze. O zwykłej porze. A wie pan, że się ukazała już najnowsza prognoza IMGW? Proszę pana... Y Na temat majówki widział tak? pan? Ja słyszałem, że są dwie wersje. Jedne modele mówią, że będzie fajnie, a drugie, że... To ja mam ten I drugi koniec. w takim razie. I, za... I nie zawaham się go użyć. To za chwilę. 8:30. 30. do aktualności, Paweł Zieliński. Klub chce rozmawiać z Pauliną Henik-Kloską. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Mowa oczywiście o wotum nieufności, tak mówi w jedynce Paweł Ślis z Polski 2050. W przyszłym tygodniu głosowanie nad odwołaniem ministra klimatu i środowiska. Paulinę zaprosiliśmy najpierw na klub parlamentarny dzień przed Sejmem. Ja liczę, że Paulina przyjdzie i odpowie na nasze pytania. Decyzję będziemy podejmować na najbliższym klubie parlamentarnym. Ministerstwo Sportu bierze pod lupę wątek dotyczący olimpijczyków w aferze Zonda Krypto to jutro szef resortu spotka się z przedstawicielami związków, by rozmawiać o rozwiązaniach dla tych, którzy nie mogą wypłacić pieniędzy. Ma być też plan na działania, które mają zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości. Będziemy także poważnie rozmawiać na tym, aby uniknąć w przyszłości sytuacji, gdzie jedna osoba podejmuje instrumentalne decyzje. Tak mówił w jedynce wiceminister sportu Piotr Borys. Niższe ceny paliw będą obowiązywać także na majówkę. Minister finansów planuje przedłużenie programu CPN. Kierowcy z uwagą śledzą ceny paliw na stacjach. Nie źle, że już nie jest po 9 zł. Myślę, że będzie drożej, wyżej i że to już jest ostatni dobry moment. Dziś cena 95 jest nieco niższa niż wczoraj. Mniej zapłacimy za to za diesla. Po 40 latach od katastrofy w Czarnobylu na jaw wychodzą nowe fakty. Roman Czejarek przedstawia je w nowym podcaście z serii Prawdziwa Historia. Są takie rzeczy, które nam nie przychodzą do głowy i nawet nie się wydawało, że pewne rzeczy są jasne wyjaśnione. Produkcja dostępna jest na stronie radio.pl i w popularnych serwisach streamingowych. Świstaki w Tatrach zaczęły wybudować się po śnie zimowym. Przyrodnicy podkreślają, że zwierzęta są mocno osłabione, a na powierzchni czekają na nietrudne warunki, drapieżniki i brak pożywienia. Stąd apel, by nie płoszyć tych sympatycznych gryzoni. Jeżeli przy szlaku widzimy taką charakterystyczną dziurę, że te świstaki się wykopały, no to żeby się nie zbliżać. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o dziewiątej. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Pogoda. Retyktorze, gdyby był, pan był łaskaw powtórzyć, jak długo program CPN... Bo no, do... na majówkę ma być jeszcze mhm. przedłużone. Co znaczy na majówkę? No, na Majówka trwa od 30 kwietnia, później z 1 maja, 2 maja, 3 maja... No, ale Widzicie jeszcze pan. niektórzy sobie wydłużają 4 no, no. maja, niektórzy nie wrócą do pracy No widzi pan, to jest tak troszkę enigmatycznie Biorąc pod uwagę, że 3 maja będzie mm -hmm. W niedzielę, niedzielę właśnie No nie wiem To ja mam pomysł mm -hmm. Proszę pana, minister motyka będzie jutro gościem w sygnałach No tylko, że to wie pan On trzyma energię, ale jednak Andrzej Domański trzyma finanse A to zobaczymy Musi między nimi dojść do porozumienia Jak się go dociśnie, to może po powie <laughs> kto, kto będzie dociskał Grzegorz Świecki Grzegorz Rzesiecki. O, o, Paweł Zieliński, dzięki wielkiej i do usłyszenia. I to jest to, co obiecałem. Nie wiem, zastanawiam się, czy państwo o tym powiedzieć. W każdym razie w majówkę pogoda będzie zmienna i według aktualnych prognoz będzie to raczej okres chłodny. Otóż postaram się to tak przedstawić, żeby było w miarę znośnie. W ostatni dni kwietnia od 27 do 30 temperatura wyniesie od 8 do 12 stopni. Zimniej będzie na północy i nad samym morzem. Najcieplej zaś na południu. Tam termometr wskażą około 14 stopni. Teraz proszę posłuchać, co mówi pan synoptyk. W samą majówkę pogoda będzie nadal zmienna i według aktualnych prognoz będzie to okres raczej chłodny. Temperatura wyniesie od 6 do 11 stopni, a na, na wybrzeżu wartości te mogą być jeszcze niższe. Pamiętam, że wydawca swego czasu wybierał się na majówkę nad morze. Pomny po doświadczeń teraz nie jedzie. Opady będą przerotne. Tak, pan Synoptyk mówi, zróżnicowane przestrzenie i wystąpią okresowo. Pan Synoptyk, już mówię, żebym nie mówił, pan Synoptyk Makarewicz. Dziękujemy panu. A, wyższe temperatury dopiero po 4 maja. Świetnie, dzięki. Na program zaprosił jego sponsor: Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Reklama.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 Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 24 minuty, godzina dziewiąta, poranny trening szarych komórek, to będzie wydanie muzyczne. Za chwilę usłyszą państwo fragment piosenki Ani Dąbrowskiej. Dlaczego akurat Ani? To się okaże za chwilę, ale dla mnie jako rodzica to jest najlepsza piosenka w repertuarze tej artystki, tej wokalistki, to jest taki numer, który łapie za serce, ale jest jeden warunek. Trzeba być ojcem, trzeba być matką, trzeba przeżyć to, trzeba przeżyć i być świadomym rodzicielsko, żeby zrozumieć kontekst w tej piosence. Proszę posłuchać. Kiedyś mi powiesz, kim chcesz być Zapytasz mnie o zdanie Kiedyś nauczysz się jak żyć Pewnie dumna będę Na dziś po główce głaszczę Cię i chcę. I w tym momencie Ania Dąbrowska wyśpiewuje życzenie każdego rodzica. To jest ta, takie zdanie, które niemal każdy z nas albo kiedyś wypowiedział do swojego dziecka na głos, albo jeśli nie powiedział, to, to na pewno pomyślał. 22, 139, 22, 02. spoglądam na ojca wydawcę. Czy kolega wy, yy, kojarzy? Aha, no tak. Nie pamiętasz? Naprawdę? naprawdę. 22 139 22 02. Już za chwilę powtórzymy, szanowni państwo, żeby była jasność. A dlaczego Ania Dąbrowska to wyjaśni sam redaktor Wojciechowski. Urodziny Jedynki Stulecie Polskiego Radia Kłaniam się Kuba Badach z tej strony z okazji stulecia programu pierwszego. Życzę Państwu dwustu lat w pełnej słuchalności i w utrzymywaniu tego poziomu i tej jakości, którą nam towarzyszy od lat stu. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia na antenie. Niebanalny los chyba jest pisany nam Jego, a ja zapisuję sam. Jeśli chciałabyś odrobinę pomóc mi, musisz zmienić kurs i pozostać tu na kolejnych kilka dni. Słowem potrafię... Przenosić góry, bądź mu Jesteśmy na antenie. Jesteśmy na antenie tak, tak. No. Ja uwielbiam takie smaczki. <laughs> Jakie to szczęście, szanowni państwo, że czasem nie słyszą państwo, o czym my tutaj... Ja, ja mam taki problem, że... Dzień dobry państwu, Aha. że w audycji folder ulubione często podśpiewuje i mhm. realizator podnosi mikrofon. Ja wtedy, że te moje fałsze wchodzą na antenę, ale słuchacze jakoś nie pisali jeszcze, że to problem, więc postaram... Ma... Marcin Wojciechowski, Dzień dobry. nie myślał kiedykolwiek o jakimś szole muzycznym? Co ty mówisz? W życiu fałsz taki, że... Od przedszkola do opolania? Nie, nie prosiłem kiedyś jedną panią, która uczy śpiewu, żeby mnie tak porządnie nauczyła śpiewać 100 lat. No, ale tak wiesz, żebym tak zaśpiewał, żeby wszyscy, wow, Wojciechowski, serio, umiesz, tak? No, nie wiedzieliśmy, nawet tego nie dało rady. Nie no, nie no. Mówić lepiej, śpiewać nie bardzo, słuchać śpiewania, tak. Ale ty młodym człowiekiem jesteś. Mam, skończę w tym roku 45 lat, więc za, to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, nie wiem jak to... Więc siłą rzeczy tego, o czym dziś rozmawialiśmy w Sygnałach Dnia i o czym podcast A, wiem, Romana Czejarka jest, to nie pamiętasz, oddajmy głos na moment panu Jackowi. Dokładnie pamiętam ten dzień, Czarnobyla. Mieliśmy jechać z rodzicami do babci, ale jak się okazało, że... Trzeba iść do szkoły i wypić ten płyn. To niestety wizyta się nie odbyła. Pamiętam ten obrzydliwy smak. Jeszcze pamiętam taką sytuację, że było ten płyn nalewany w takie kieliszeczki i szklanki. Ja wypiłem ten kieliszeczek i myślałem, że ta szklanka to jest do popicia i o mały włos drugiej dawki tego nie wypiłem, ale pamiętam ten smak obrzydliwy. Pozdrawiam Jacek z Płocka. Pan Jacek z Polska pamięta, redaktor smaku nie pamięta, aczkolwiek spożywał. Dzwoniłem do mamy, mhm. bo ostatnio rozmawialiśmy z Ulą mhm. też na temat tego, tej sytuacji a propos serialu National Geographic też, bo jest. Natomiast ym, dzwoniłem do mamy i mama mówiła, że tak, bardzo sprawnie to przebiegło. W przedszkolu dzieci dostawały. Na szczęście nie pamiętam smaku, mhm. ale było coś takiego, tym bardziej, że to było w północnym, na północnym wschodzie Polski, więc no ta tak. pierwsza chmura tam właśnie była... No, liznęła ten region. Że tak no powiem. i tak się stało, Szanowni Państwo, że po latach płyn Lugola doczekał się piosenki. krową watą jeszcze? No to nie, nie, nie. No to takie skojarzenie. Zespół pustki, jak dobrze, doskonale redaktor wie. Takie wspomnienie tego, co było w latach 80., konkretnie w drugiej połowie. Dobrze, zostawiamy ten temat, szanowni państwo. Najnowszy podcast Polskiego Radia Czarnobyl. Prawdziwa historia do usłyszenia od dziś, co tydzień. A my wracamy na właściwe tory. Pan redaktor wyjaśni, dlaczego Ania Dąbrowska? Dlaczego Ania Dąbrowska? Otóż dlatego, że postanowiłem zaprosić Anię Dąbrowską do współprowadzenia audycji w programie pierwszym Polskiego Radia. To będzie playlista, czyli zakładam, że państwo również w weekend słuchają jedynki. Po 17:00 artyści, śpiewający najczęściej, e, znaczy jak do tej pory tylko śpiewający, nie wiem co będzie w przyszłości. Ale... No ostatnio Kuba Badach, stąd też jego tak, obecność na naczyń. Kuba ]iądanie. Badach, Gawędziarz e, zakończył swój udział w playliście i od najbliższej soboty będzie to Ania Dąbrowska. Dlaczego? Bo jest świetna, bo pięknie śpiewa, bo umie, umie w emocje bardzo. Jej piosenki są nasycone jakąś taką prawdą, i myślę, że to już od 20 i do 23 lat słuchamy mm -hmm. jej płyt. Wydała ich siedem, każda z nich pokryła się platyną często wielokrotną. Nie muszę jej chyba przedstawiać, a poza tym nie za często udziela wywiadów, w sumie niewiele o niej wiemy. Więc będzie okazja też za nią porozmawiać dłużej To będzie kilka tygodni z nią Dąbrowską I jeszcze jej muzyka Ja pamiętam, że ona w 2004 czy 2005 roku Na początku swojej kariery wydawała składanki Z muzyką, którą sama proponowała Więc to będzie pewna kontynuacja tego To jest ważne, o czym powiedział pan redaktor Jej piosenki nasycone są prawdą Kiedyś nauczysz się jak żyć, Pewnie dumna Dziś po główce cię, i chcę. I chcę właśnie, tutaj wyśpiewuje to, to życzenie każdego rodzica, o które to pytam Państwa w naszym poradnym treningu Mogę strzelić? Ksztywek. I chcę no. przytulić się. Nie, nie, nie, proszę no. pana, nie, nie, nie, nie. Chcę pokochać cię. Twoja mama, jak wielokrotnie widziała, tak patrzyła, mówi, ale chłopie, nie rośnie tak za szybko. To prawda. W pewnym momencie rodzic każdy mówi, Boże, jak ty szybko rośniesz. Tak, to prawda. A my chcemy prawda. zatrzymać na moment. Dobrze, to za dużo zdradzamy. Pan jeszcze zdradzi, co tam w folderze ulubione. A dzisiaj w folderze ulubione pojawi się między nimi też śpiewająca y, wokalistka Nita, polecam. Opr Nita czy Anita? No właśnie Nita. Mhm. Y A on... gdzie się podziało A? Nie ma. Anita Lipnicka na przykład też śpiewa, ale to nie. Nita szerokie Grono Fanów już zdobywa, wystąpiła na festiwalach czołowych, można powiedzieć, między innymi na Męskim Graniu, na feście, więc Nita będzie u nas. Będzie też Rafał Sławoń, który opowie o tym, co ciekawego w programie pierwszym, jeżeli chodzi o kulturę. Także aktorka Cornelia Strzelecka, którą znają Państwo między innymi z serialu The Office, będzie u nas między innymi dzisiaj. A poza tym. Cornelia Strzelecka, ta która to jest w The Office? Recepcjonistka. Ach, recepcjonistka. Tak tak tak, tak, tak, tak, tak. Więc y, myślę, że będzie zabawnie. Lubisz do office, tak? Ja uwielbiam też amerykańską wersję, bo w amerykańskiej wersji była PAM, mm -hmm. a w polskiej jest... Y może go w tej polskiej wersji. Ja aż tak tego nie oglądałem. To nie oglądałem. Znaczy, obejrzałem to oczywiście, Aha. ale nie, nie, nie siedziałem w tym tak bardzo, bo my na co dzień mamy Ale to jest The fenomen, Office. jeśli chodzi o Polski Do Office, bo to jest jedyny serial, znaczy jedyna m, polska, polska wersja doczekała się już chyba piątego sezonu. Tak. Zagraniczne tam odpadły jakoś po dwóch, trzech sezonach. Mamy widocznie potencjał. Oczywiście. To, to takich, ja myślę, że w wielu polskich firmach można by takie of, The Office nakręcić i o to chodzi. No dobrze, to wracając, zapraszamy dzisiaj z Ulą Kaczyńską na 14 na folder ulubione, a od najbliższej soboty Ania Dąbrowska w playlist. Jeżeli Państwo mają ochotę napisać na przykład parę słów Ani Dąbrowskiej, proszę mi to przesłać na maila, ja przekażę, odpoczytamy na antenie. Ale miłych słów. A jakie Państwo sobie życzą? No tutaj nie cenzurujemy. Lat. Jak zaklęcie słyszę wciąż Twoje imię śpiewa kwiat Tyle szans tych ostatnich rozdawałam, Po co wciąż mi się śli? A jednak znowu zaśpiewaj, śpiewaj, śpiewaj, śpiewaj jeszcze. Śpiewaj, śpiewaj, śpiewaj. No? Nie ma nas jeszcze raz, jeszcze raz. To jeszcze rzeczywiście raz. Dob dobrze tego nie słyszę. Znaczy ja lebię, że słuchacze to słyszą. Ale już, już się przyzwyczaili. Dobra, właśnie. siadaj, siadaj. Bo Marcin chciał już uciekać, szanowni państwo, ale otworzył taki gentleman, otworzył drzwi sławie. Śpiewamy. Słucham. Chciałam powiedzieć, że Marcin jest tak wysoki, że żeby się z nim przywitać mm -hmm. na powitanie, nie dać buziaka, to trzeba na palce stanąć. Proszę państwa, dostać buziaka od sławy, to jest dopiero Ale dosta dostać się słowo do Marcina. buziaka, nie dostałeś buziaka. Tylko mm, jak się nachyliłem, to dostałem. No. No, <laughs> Słuchaj, ale, ale nie we wszystkim jest tak dobrze. Na przykład jeśli chodzi o reperturę Ani, nie do końca, ale ja wiem dlaczego. Ja wiem dlaczego. Bo on tego nie przeżył. Tego, co przeżyła pani Sława ze swoim tymkiem, albo ja ze swoim tymkiem. To prawda. Prawda? Prawda. Tak. Pani Aniu, oddajemy głos na moment. Kiedyś nauczysz się jak żyć Pewnie dumna będę A dziś po główce Głaszczę cię I chcę no i Sława ma to samo, co ja. Ja, to zawsze znaczy, się... ja po prostu od razu mam wzróż, że tak. ja kiedyś tutaj weszłam do studia i podziękowałam pani Ani mm. za tę piosenkę i kiedyś ktoś zrobił mi przepiękny teledek ze zdjęciami do tej piosenki tak. I za każdym razem, kiedy to oglądam, za każdym razem płaczę. No, Boże. tak jest. Ile ja straciłem, tak nie mając dzieci w życiu, naprawdę. Czekaj, Słuchaj, nic nie wiem o wszystko życiu. Wszystko przed tobą. Tak, tak, oczywiście, że tak. Nie przesadzaj, Marcin. I Ania Dąbrowska w tamtym, w pewnym momencie wyśpiewuje życzenie każdego, każdego rodzica, czyli... By zawsze już był dzieckiem. I chcę, byś zawsze już był dzieckiem. No to posłuchajmy w oryginale. Kiedyś nauczysz się jak żyć, pewnie dumna będę. A dziś po główce głaszczę cię i chcę, byś zawsze już był dzieckiem. Zawsze już był dzieckiem. Bo każdy z nas przecież, Sławo, kto, kto to przeżył, zawsze powtarza: Boże, proszę, żebyś po prostu został, tak nie rośnie za, za szybko chce się zatrzymać ten moment, tak, tak. kiedy jeszcze I się dziecko się tulić, tak. ukochać. A? A? Tak, no, tak. przecież tak. można tulić i ukochać całe życie. To no? prawda, no. <śmiech> można. zaraz to zrobię. Hmm. Hmm, hmm. Kolega Wojciechowski, pan już wyjdzie Ja już A nie, że nie, Bo mam pytanie do was, tak? obu mogę? Hmm. Pamiętacie, jak się przygotowaliście, przygotowywaliście na przykład do, do matury komunii, Nie, do matury To tam te podręczniki, zeszyty, notatki, uh -huh. prawda? Pod poduszką trzymałem A teraz oni mają lepiej, mówię o młodzieży Bo hmm. właśnie powstała aplikacja Olimpia I tam jest ponad 3000 testów I uwaga, stworzyli to młodzi ludzie W tej chwili studenci, niedawno uczniowie I oni będą naszymi gośćmi Olimpia, Polskie Radio. Jedynka. Ale ta aplikacja za nim jest, tak? Zanim? Nie, ale bardzo pomaga. I one tam takie, te testy są dziesięciopytaniowe, i od razu jest odpowiedź, czy jest jedynka, czy szóstka, czy trójka. korzystałbym, korzystał. Pamiętam, ja tam, też. słuchajcie, pamiętam temat z historii. To temat marzenia. Demokracja szlachecka. No to można było lać wodę, także. Ja miałem modna na A to nie, tam są konkrety. Konkretne A. pytanie i konkretna odpowiedź. A. To nie ma tak łatwo. No nie, no to się zmieniło rzeczywiście. No, A no. Pan z czego pisał. Ja miałem motyw miłości w romantyzmie na polskim też łatwe było. Mm. A ja miałam kochanowskiego o, o. i Reja. O, jutro będziemy pisać książkę w sygnałach. Zapraszam, po szóstej. Radio Jedynka Reklama Wiosenna wyprzedaż w media Ekspert Smartfony, laptopy, telewizory Odkurzacze, ekspresy do kawy Pralki, suszarki, lodówki, zmywarki W super niskich cenach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 Reklama Radio Kierowców Patryk Bedliński, zapraszam. Drogowy raport zaczynamy od ostrzeżenia naszego słuchacza. Dzień dobry, jakiś większy wypadek na czwórce z ternowa na Kraków, przez zjeździe na Podłęże, na niepołomice. Mijałem już cztery straże pożarne, także może tam coś grubszego się stało przy chwilę. Nawigacja wskazuje korek na tym odcinku autostrady A4, ale jeszcze nie mamy informacji od drogowców, więc bardzo dziękujemy za czujność. Dojazd do Krakowa przez Zabierzów 79 również zatłoczony. To trasa, która prowadzi chociażby od Trzebini czy Krzeszowic. A na S2 w Warszawie spore problemy między węzłem Patriotów i Wałmie Zyszyński. 482 km to miejsce, gdzie pojazd osobowy zderzył się z busem. Na szczęście nikt nie został poważnie poszkodowany, no ale dwa pasy w kierunku Poznania mamy wyłączone i niestety tworzy się zator. Utrudnienia są też na mazowieckim odcinku drogi S7 między węzłem Żurominek a węzłem Mława Południe. To 71 km. Zderzyły się tam dwie ciężarówki i nie ma przejazdu w kierunku Gdańska. Mamy też aktualizację od drogowców, w której czytamy, że dwie osoby niestety zostały poszkodowane w wyniku tego wypadku. Ostatni węzeł przed miejscem z utrudnieniami to zjazd na Żurominek. W województwie śląskim korki między innymi na S1, między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą. Tutaj tłoczno w, tłoczno w kierunku południowym. Wolniejsza jazda też na DTS, na drogowej trasie średnicowej w Katowicach w kierunku wschodnim. Spowolnienie na wjeździe 86 od Katowic do Katowic od strony Tychów. No a poza tym spowolnienia w okolicach Trójmiasta, to jest S6, chociażby trasa między Rusocinem a węzłem Gdańsk Południe w kierunku samego Trójmiasta. Na wieści od Państwa też niezmiennie czekamy. 22 513 1111 11 to numer do Radia Kierowców.